To ja może coś zacznę. dobra mhm. Ostatni raz byłem na Gwiezdnych Wojnach jakieś 29 lat temu. No 30 teraz w zasadzie trzeba byłoby liczyć, bo jest już 2016 od kilku godzin. I, i, i powiedz, że byłeś teraz na Nowej. To ty możesz powiedzieć. Gdzie teraz byliśmy? Ach, na Nowych Gwiezdnych Wojnach, na Przebudzeniu Mocy. Na Przebudzeniu Mocy. Ponieważ jak weszła trilogia prequeli, to jakoś tak y nie miałem zajawki i, i nie poszedłem na nią do kina, opuszczając to wszystko, ale jak się okazało, że będzie trzecia trylogia, to tak, wiedzieliśmy. Musisz mówić, bo jak kiwasz głową, to słuchacze nie widzą, że ty kiwasz głową. Tak. Eee... I co? Jak ci się podobało? <śmiech> Fajnie tylko tak N jakby w... e, dziewczyna z kijem idzie. Dziwne. <śmiech> Dlaczego dziwne? W pierwszej w pierwszym filmie, czyli w czwartej części, był chłopak, tak, ni stąd, ni zowąd, też na pustyni, nie? Mm. I Rey też jest takim trochę lukiem Skywalkerem, tylko takim nowoczesnym. Tylko, za, lub w tym filmie się już pojawia stary, jeśli jest starym mistrzem ZDA. Tak, w ogóle będą straszne spoilery, bo ja to się mogę pilnować, ale Bruno prawdopodobnie się nie będzie kontrolował. E Będą spoilery i to dużo Nie do mikrofonu, bo będzie przester Ile czekaliśmy na ten film? Rok? Nie wiem. No tak, z rok to żeśmy czekali A ja czekałem na ten film dużo Jest. dłużej, tak na dobrą sprawę, wiele lat Trzeba szczerze powiedzieć i ja jestem bardzo zadowolony z Nowych Gwiezdnych Wojen ja i też. wszyscy, którzy mówią, że im się nie podobało i którzy mają z tymi Gwiezdnymi Wojnami jakiś problem, to w zasadzie to jest ich problem. Bo to jest... To, bo to są bardzo dobre Gwiezdne Wojny. <śmiech> nie chcę w żadnym przypadku utożsamiać tego stwierdzenia ze stwierdzeniem, że to jest bardzo dobry film, bo tak samo jak w Nowej Nadziei, już nie mówiąc o prequelach, były pewne dziury i fabularne i cały ten schemat był bardzo prosty, to dokładnie tak samo wygląda to tutaj. jesteśmy znowu Mogę coś dodać. Możesz coś dodać, a nie zaczepiaj istoty, bo będzie szmer. A, a, a, a, ale Dzakku to była tak, jakby to jest planeta Luka. A, no bo to teraz była tak jak planeta. Tatuujmy, bo to była planeta, a, gdzie była pustynia i gdzie generalnie zwierząt była bieda i gangsterzy i nie wiadomo co jeszcze. A ale Niech... nawet w zemście tu powinny być poprawki. Bo w zemście sitów był taki sam kawałek jak w Nowej Nadziei, zaleci zachód dwóch, dwóch słoń. słońc i, i, i znów ludzie patrzą na, na ten zachód tak, to zachód Owen, złońce. Lars i Beryl no. trzymając malutkiego hmm. luka ale nie o to chodzi <śmiech> rzeczywiście co, Rej jest takim trochę lukiem, tak. nie? nie wie nic, nie wie skąd się wzięła a potem nagle okazuje się, że odkrywa w sobie moc pod wpływem czego? Miecza świetlnego? Tak, miecza świetlnego, który znalazła u maskanaty w świątyni. No i okazuje się, że ona tak naprawdę też włada mocą. Chociaż myśmy tego do końca nie wiedzieli. Z trailerów nie wynikało. Widzieliśmy w trailerach, że Finn posługuje się mieczem, że walczy z Kylo Renem. Jak Cię Kylo podobał? Okej. Okay. Z włosami i z maską. Z włosami i z maską. To był wnuk Darfa Weidera i dlatego chciał być zły, chciał pójść w jego ślady i chciał być sitem, tylko tak mu nie do końca wychodziło, prawda? Okazało się, że zeluk ma, ma, taką małą rodzinę, a, a Ray ro, ro, rodzina nie wróci. Tak, Ray czeka na swoich rodziców. Wiesz, kogo mi to przypomina? Kogo? Pod tym względem, kto był takim bohaterem, którego rodzice gdzieś się zapodziali i on ich szukał? Próbował ich odnaleźć. Mieszkał na lotal. Ezra. Ezra Bridger. Nie przypomina Ci pod tym względem. Ray jest bardzo podobna do Ezry. Jej rodzice jest gdzieś tam... Tylko, że no, różnica jest taka, że Ezra Bridger szukał swoich rodziców. Wypytywał ludzi. Próbował dojść do prawdy, a Ray A Ezra zabili rodziców? No tego nie wiemy. To nie zostało wyjaśnione dotąd w serialu. Ale ja taką... byli już pokazani na holokromie Byli na holokromie pokazani Ja mam taką prywatną teorię, że wiesz kim jest Rey? Nie jest spokrewniona W żaden sposób y, Z Solo Ani z y, Nikim z tej linii Bo wiedzielibyśmy to, pojawia się Leia Pojawia się Han, pojawia się ich syn Uwaga, spoilery y, I wiedzielibyśmy, gdyby Rey była Z nimi w jakiś sposób spokrewniona Albo gdyby była z Skylorenem nie wierzę w to, że Ray jest córką Luka, bo wtedy Leia poczułaby to w jakiś sposób, w końcu byłaby jej ciotką No i wiem co teraz tata powie, powie że Ray może być e, bratem Bratem nie, raczej siostrą Siostrą, siostrą Ezry Bridger'a, tak? No właśnie, <śmiech> <śmiech> chciałem zaryzykować stwierdzenie, że Ray prawdopodobnie może być córką Ezry Bridger'a Bo e? on jest od niej dużo starszy, zobacz kiedy zaczyna się... Ale, ale jak to Ezra jest starszy od Rej? Ezra jest dużo starszy. Ezra, kiedy zaczyna się serial, ma 14 lat. Akcja ale... dzieje się 5 lat przed Bitwą o Jawin, czyli w trakcie Bitwy o Jawin, kiedy Luke zniszczył pierwszą gwiazdę śmierci, Ezra Bridger miał 19 lat. Następnie mijają 34 lata, aż do ataku nowego, najwyższego porządku, czyli grupy First Order, na planety Republiki 19 plus 34, to ci podpowiem trochę: to Ezra Bridger ma teraz 53 lata, a Rey ma 19, więc spokojnie mogłaby być jego córką. Ezra Bridger jest dokładnie w wieku Luke'a Skywalkera. Przy czym ci A Ja myślałam, się... że Ezra Bridger jest nastolatkiem. Duże dziecko, tylko nie do W rebeliantach jest nastolatkiem, ale przecież przebudzenie mocy dzieje się. 34 lata po zniszczeniu Gwiazdy Śmierci, tej pierwszej, oryginalnej. No, dużo czasu minęło, bardzo dużo czasu minęło od momentu, kiedy Luke Skywalker walczył w siłach rebelii. Przy czym zwróciłeś uwagę, jak oni wszyscy są starzy, oni się w tym kosmosie, w tej odległej galaktyce jakoś strasznie starzeją. Obi-Wan też miał tam, wynika, że jakieś 50 parę lat. Albo nawet nie całe, a wyglądał jakby miał 70. Luke Skywalker też wygląda strasznie, chociaż ma 50, parę lat zaledwie. Młody facet jeszcze. Nie wiem, czy to taki hulasz, czy tryb życia go zniszczył w zakonie Jedi, czy coś innego. Czy troski o losy Republiki. Co jeszcze było w filmie? Która scena najbardziej Ci się podobała? Czekaj... Która? Mówisz mi, która? Jak sokołem przelatywali przez wrak Gwiezdnego Niszczyciela. No. A my wszystkie stany z Rey, powiedząc, że to jest, jest fajna scena jak Kylo zabija. A, a, a, nie mów. <coughs> <coughs> nie mów. Spoilery spoilerami, ale nie mówmy aż tak. No właśnie. Yy, yy, jest tak, że ginie jeden z... Yy, <coughs> jedno z głównych bohaterów w tym filmie i to było zaskoczenie i tak bardzo długo nie można się było po tym pozbierać yy, ale nie mówimy kto a ulubiona postać, najfajniejsza postać a z nowych Gwiezdnych Wojen? z nowych Gwiezdnych Wojen? Gwiezdnych Wojen, tak kozem między dwoma postaciem, Jakimi? Ray B.B.A. I tam. no to było do przemyślenia a Podameron? Podameron był bardzo fajny. To Kogo taki. To podało, ten, który e, najpierw zdobył mapę galaktyki z zaznaczonym miejscem pobytu Luka. Ten pilot X-Winga, który e, dał kurtkę o, finowi. Właściciel BBA, tak? Tak, tak? właściciel a -a. BBA. A to taki nowy Wedge Antilles trochę. Fin, fin był w porządku. Fin był taki ciekawy, bo fin najpierw był zły, a potem stał się dobry. To trochę... jak to film był zły? No, fin był szturmowcem a -a. najwyższego porządku. Więc początkowo był zły. Darklighter też tak, yy, tak karierę z, zaczął. Najpierw wstąpił do Akademii Imperialnej, a potem razem z kolegami wszczeli bunt na pokładzie Gwiezdnego yy, Niszczyciela. Porwali go i uciekli do rebelii. Razem z całą flotą TIE Fighterów. No? I Finn też właśnie w ten sposób funkcjonuje. Ale poza tym, co jeszcze było? Było dużo starych znajomych, nie? Artu, Fripio. I... I co FreePio tym razem miał? Czerwoną, czerwoną rękę. Czerwoną rękę. I, i, I mówi pewnie pan kapitan Solo nie poznał mnie po tej czerwonej ręce. Przez tą czerwoną rękę, tak. Jest dużo starych znajomych. Jest Han Solo, jest Leia Organa, Luka Skywalkera praktycznie nie ma, ale cały film polega na tym, żeby Luka Skywalkera znaleźć no i jest nowe pokolenie, które wkracza na scenę, a ci tamci wszyscy starzy to tacy obiłani nowej nadziei, przy czym film film nakręcony jest to są jakby dwa filmy, jeden jest film dla Bruna, który chciał zobaczyć nowe Gwiezdne Wojny a drugi film to jest dla takich dziadów które 30 lat Jaki? temu oglądały Gwiezdne Wojny w kinach, to są wszystkie te tak zwane mrugnięcia okiem, kiedy na przykład pada pytanie, co zrobić z tymi szturmowcami i pada odpowiedź do zgniatarki śmieci. Old school. I oni przybijają piątkę, prawda? To bardzo ładnie widać to w dialogu Lei z Hanem. Nowa fryzura, stara kurtka. I Przebudzenie Mocy właśnie jest takim starym, nowym filmem, praktycznie na tym samym scenariuszu co Nowa Nadzieja. E, tylko wszystko jest większe. Wszystko jest potężniejsze. Wszystko jest straszniejsze oprócz głównego złego bohatera, bo Kylo Ren nie jest tak do końca zły. to jak się nazywał ten nowy Imperator? Snowk. Głównodowodzący Snoke. No. Snoke. no. A on był fajny? Ludzie podobno bardzo na niego narzekają, że on taki był że w porównaniu z Imperatorem to nie robił wrażenia. Ale Snoke był tylko pokazany w filmie na hologronie i na tyle. Na hologronie. Tak samo jak Imperator w Imperium kontratakuje. Był tylko pokazany jako hologram. Dopiero tak naprawdę pojawił się w szóstej części. A, a ciekawe, w której Snoke się pojawi teraz? Myślę, że w następnej, ale o tym dowiemy się dopiero za dwa lata. Co jeszcze było fajnego w tych nowych jezdnych wojnach? Czym się różniły od poprzednich? A poprzednie to które były? No poprzednie to była oryginalna trylogia z Lukeem i Leją i z Hanem. A jak się nazywały? Nowa Nadzieja. Potem było. Imperium. Kontrakt. Tak. A, powrót? a ja, co było przed przebudzeniem mocy? Powrót Jedi. To było ostatnie chronologicznie, jak dotąd kwiezdne powrót, wojny powróć, kiedy to jest kiepsko nakręcone czemu? ja uważam, że to bardzo nie. dobry film a scena jak Luke pali zbroję ojca? no okej, okay, okej okay. tylko zbroję, której część miał potem Kyloren, wnuk Anakina Skywalkera D tylko no to no. znowu, kiedy umiał tańczyć to takie wow, nie wiedzieliśmy albo kiedy tańczyć no bo Ewoki widzisz początkowo miało nie być Ewoków podobno w filmie i początkowo w ogóle Han Solo miał zginąć w Imperium kontratakuje i dużo różnych rzeczy miało się wydarzyć, ale George Lucas w trakcie prac nad tym filmem wiele rzeczy pozmieniał, ale ale nie mówimy o tym <ścoughs> o tym nie mówimy <ścoughs> które e... Które Gwiezdne Wojny ci się najbardziej podobają? Te nowe z Anakinem, te stare z Lukiem czy te najnowsze z Rey? Każde są trochę inne, nie? No, bo do tej pory twoim ulubionym filmem była zemsta Sithów. Kiedy Anakin stał się zły, zdradził Republikę, pozabijał towarzyszy. Kiedy został Darfem Weiderem. A teraz? No. Przebudzenie mocy. Przebudzenie, moc. rej, jest w stanie wygrać z tamtymi bohaterami. Tak. To jest film dobra. właśnie dla nowego pokolenia. Film dla pokolenia przygotowanego przez wojny klonów, przygotowanego przez rebeliantów. D dobra, dobra. Rej za wygrać z tych wszystkich <śmiech> postaci. <śmiech> Może zobaczymy w takim razie, co tam się będzie wyprawiało. E to co zwraca uwagę że w tym filmie wszystko jest większe nie mają gwiazdy śmierci która była stacją bojową tylko mają całą planetę o dziale wielkości gwiazdy śmierci itd., itd. E, i tak dalej i tak dalej jest w tym coś trafiłem na ciekawy artykuł ostatnio Tolkien zaczął pisać kontynuację Władcy Pierścienia nazywało się to Powrót Cienia napisał kilkanaście stron i porzucił to zaczął pisać Silmarillion zaczął skupiać się nad pracą, nad tamtymi historiami, dlatego, że w powrocie cienia wszystko w zasadzie upadło. A powód cienia. To miała być kontynuacja Władcy Pierścieni, której pan Tolkien nigdy nie napisał. I miało to wyglądać tak, że Gondor 150 lat po ostatniej bitwie dobra, z Dobra, dobra, mówimy Bordorem, o w w Tak, ale tylko dokończę, stacza się. Że ludzie ostatecznie są źli, elfów już nie ma, krasnoludy zaszyły się pod ziemią, hobbici siedzą w szajer jak w rezerwacie, a ludzie, ludzie w naturze mają zło. I tak samo jest tutaj... A co się dzieje z Gandalfem? Gandalfa nie ma, odpłynął do Amanu przecież. A no tak. A z kimś? Co no ze wszystkimi powiernikami pierścienia odpłynął. Zresztą i stari, i z Elrondem, półelfem. A, a, a z jakimś hobbitem? Czy mhm. nie? Bilbo z nim popłynął, no. Frodo, weź nogi ze statku, będzie. sam? Pobędzie. Sam nie, sam został, sam rządził w Shire, no. był burmistrzem w Hobbitonie. I tak samo w, w przebudzeniu mocy wszystko jest większe, straszniejsze. Republika, nowa republika, gdzieś, gdzieś tam niby jest, ale tak naprawdę nie wiadomo gdzie jest. Ruch oporu, walczący z najwyższym porządkiem. Który nie do końca daje się z Republiką utożsamić Wszystko jest większe, wszystko jest gorsze, wszystko jest straszniejsze Wszystko bardziej się rozsypuje Więc wszystko to, o co rebelianci walczyli 30 lat wcześniej To tak naprawdę wygląda, że szlak trafił Bo generał Organa zdaje się pozostawać w stanie wojny z całym światem od bardzo wielu lat Solo, który wrócił do bycia łajdakiem i przemytnikiem bo nic innego mu nie zostało. Ja i... to nie mów o solo, bo, bo ja wtedy powiem o tej scenie. Dobrze, nie mówimy nic o solo. I Luke Skywalker, który wycofał się, porzucił wszystko jak. zrobił to samo co Joda. Uciekł, kiedy się okazało, że zawiódł, to zamiast ratować sytuację, to najzwyczajniej w świecie wziął i uciekł. Więc pod tym względem tak przebudzenie mocy jest bardzo smutne. No co mu? <śle> Źle się dzieje w państwie duńskim jest gorzej niż było kiedy żegnaliśmy się z bohaterami w powrocie Jedi to było wow super nie obalono imperium przywrócono porządek i ład i teraz będzie wspaniale a tu okazuje się że absolutnie nic z tych nic z tych planów nie zostało cytując klasykę polskiej muzyki rozrywkowej ale co ogólnie rzecz biorąc film wart był czekania Co? Tak. tak długo czekałeś. Ja czekałem synu na niego dużo dłużej, po 30 latach iść i zobaczyć znowu Gwiezdne Wojny w kinie, to... A to było ogromne przeżycie i kiedy na ekran wjechały napisy, to ja się wzruszyłem. Czemu? Po to. Film, który bardzo lubię i po tylu latach znowu oglądać w kinie Gwiezdne Wojny, to było dla mnie ważne wydarzenie. <laughs> Zrobiłem się bardzo, bardzo przykro, kiedy to się stało, ale tak naprawdę wzruszyłem się w ostatniej scenie, kiedy Ray podaje <coughs> Lukowi Skywalkerowi miecz Samy? jego ojca. Samo z. Bo w tej scenie synku łączą się wszystkie cykle gwiezdnych wojen, które kiedykolwiek powstały. Jest Luke, ale położy był... się go, go żeby i ją. Ją wyszkolił. Właśnie ona tak naprawdę nic nie mówi, tylko patrzy na niego i podaje mu miecz jego ojca. Są tam wszystkie cykle gwiezdnych wojen. I, Jest to oryginalna trylogia, doskolił, triquele tak? i tak. I najnowsza trylogia. Myślisz, że ją wyszkoli? Zrobi z niej rycerza? A ty? Nie wiem, dowiemy się za dwa lata. No to po co się mówi? <śmiech> mi... mi... Bo myślałem, że może masz na ten temat jakieś Ech, własne zdanie. Nie, ja nie, nie. To są bardzo dobre Gwiezdne Wojny. Jeżeli ktoś mówi inaczej, to ee, to się nie zna. Nie mówię, że to jest jakiś super film. Żadne Gwiezdne Wojny nie były mm, super filmem. Można zarzucać mu dziury fabularne, chociażby w przypadku Oda Merona. E, ze starej trylogii, chyba stosunkowo najbardziej. Można zarzucać tak to, co jeden z moich znajomych zauważył, że Abrams odszedł od y, konwencji która graficznie w obrazku była stosowana przy filmach Lukasa rozmachu rozmach ogromnych planów szerokich ujęć że yy, przebudzenie mocy jest takie bardzo kamuralne bohaterowie na dużych zbliżeniach plan amerykański w najlepszym wypadku brak tutaj trochę yy, no nie ma sytuacji kiedy się mówi mają rozmach a w każdym razie jest ich niewiele i rzeczywiście ten film jest inaczej napisany, inaczej zrealizowany dla innego widza zrobiony ale bardzo się cieszę, że nawet stary widz, ten który jest z Gwiezdnymi Wojnami prawie od początku, to jednak mimo upływu czasu jest w stanie się w tym odnaleźć. Możemy już skończyć to, to nagranie, bo, bo ja się już nudzę, nie, nie wiem co powiedzieć. To powiedz coś na pożegnanie do słuchaczy i możemy skończyć. Nie Ja bym powiedział, że trzeba iść do kina i obejrzeć Nowe Gwiezdne Wojny jedyne, co ryzykujesz, to to, że Ci się nie spodobają. A Ty co byś radził? Nie mówimy o solo. <słuch> <słuch> Do usłyszenia.